No dobra, no dobra, no łazimy, łazimy już trzy godziny, żadnego klubu nie ma. Ty i... no spod, ty, może coś się znajdzie, no. Tak, się znajdzie. Ja, ty, tu wchodzimy, jakaś dresiarnia, ty, no masakra, ty. Tam przyjmują w Trzewiczkach jakieś mężczyk. Ty, widziałeś te piętnastki? ty? Te piętnastki, ta impreza, ty. Jest no dobra, skoraków. nie wiem, nie. mnie, ty. Masakra, no i co? Ty, idźmy gdzieś dalej. Kurde, musi coś się kurwa znaleźć w tym jebanym mieście, ty. Może znajdziemy ducha Bansu? z ransu ty. Co to za klub? nieistotne przechodzimy przez próg Uderzenie basu łapimy, blazowy cuk Gorąco, strasznie, szybko, topnie, Lud, Taczymy, to tu nie ma klimy, Suki tu leci po dwie godziny A baron ma już tylko skija brok, to to szok Domu rację miał mrok, Wąc nawet nie da Rady zrobić u bo prawie same piętnastki, Na pakiecie miejsca na styk, browara nie ma Ty leją tylko plastik, co? Może tak być, więc rób coś wązem Za mikrofon teraz wy! Wow! Łapię za Majka, podlecisz show'a Widziałem, taki skutki ma wyborowa Do tego ludzi tonik, odrobina cytryny Uważajcie cholernie na mnie dziewczyny Bo kiedy jest taki dzień jak ten co ten Zważnie zabawa wciąż, że A ja się patrzę, no właśnie na was Muzyka płonie, i syna raz robią hałas To taki dla was niepowtarzalny styl Nasz muzykę daję ja, a ty się tylko baw, a masz Energia uderza, to serce żadnych sieć Ten numer dedykuje ludziom bez jak ogień, rozpala nasze ciała, ludzi pełno z gorąca, krzyczy mała Gorąco jak diabli, diabli to wzięli, koszula się pomału do moich pleców klei i cały się kleje jak do podłogi guma podpaszyłem stopy, będę strzelać jak guma, opadłem się na moment, wschodzę Wolno jak żółw, o Boże jak gorąco, na parki trzeba znów nawet nie wiem czy dam radę, przecież od gorąca ledwo dycha od łuta wątki bo dzisiaj co Byjdę, może na twór, bo nie daje rady w klubie Za mikrofonem, bo nie tylko ja to lubię Nieważne jest co powiedział wąs Chcę widzieć jak uskuteczasz pląs To stop, cel jest tu Tańcz no proszę ci nie tu. Dziki balet, dziki balet w tym klubie To jest to, to jest właśnie to Wszystkie komponace mam w dupie Nie ma browara, to noc tu kupie. Tu jest tak gorąco, że tylko brak diabła Tak właśnie funk, bla bla bla bla Lapa płynie prosto po kablach po nie, bla bla, na mikrofonie Niepowtarzany, to jest ty, słuchaj nie powtarzalny to jest ten sucha i paske hopi strykon zimutę bude i zaraz nos to nie powtarzalny to jest ten sucha i paske hopi